Słowem wszystko.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 Czy zdarzają tak, się takie sytuacje? Bo znaczy, to jeszcze, jest takie... Chyba, jeszcze chyba nie, jeszcze chwila. <śmiech> <pewnie>. <śmiech> jeszcze no, już... jeszcze nie, nie, nie do tego, nie, jeszcze nie, nie dorośli do tego, żeby tak. uczestniczyć w konkursie. Konkurs jest <śmiech> dla pełnoletnich osób. Sz szczerze mówiąc, tego nie mamy w regulaminie, no ale, ale raczej, dla, bardziej no, kierowaliśmy y, może zgłoszenia do, y, czy zaproszenia do osób y, po Akademiach No Pięknych, aczkolwiek tak. jakby ktoś mhm. się zgłosił bez wykształcenia, myślę, że też byłaby taka możliwość, ale już nie mieliśmy chyba takiej sytuacji. A proszę powiedzieć, młodzi polscy artyści, szczególna jakaś grupa, ujawniła swoje talenty właśnie y, podczas tych plenerów artystycznych w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 Tak, zdecydowanie. Chociaż sezon, wiadomo, się zaczyna, jak się robi ciepło, aczkolwiek czasami też się zdarzało, że byłam zdziwiona, ktoś dzwonił w największym mrozie i chciał oglądać, więc oczywiście. Może to, chciał obejrzeć w zimowym, w zimowej aureku. aurze. Tak. Tak, tak, niektóre tutaj szczególnie wtulony, tak, w, w zimowym, w zimowej aurze przysypane śniegiem może wyglądać dość imponująco. Imponująco, interesująco i budzić tak, różne skojarzenia i naprawdę to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 Tak. Sprawdzały się, aczkolwiek tutaj pozostały nam pozostało nam niewielkie stado Stad. Alpak. Aha. Tak, mamy, mamy kilka osobników. Niedawno urodziło się, e, urodziła się mała Alpaka, kłócieszy wszystkich, wszyscy przesyłaliśmy sobie w firmie zdjęcie małego, e, małej samiczki, także Aha. wszyscy artystka. byliśmy szczęśliwi. Tak, może, może jakaś artystka, artystka. Ale, ale urodziło się. Także mamy nawet takie, takie Sukcesy hodowlane. To wspaniale, to gratuluję. A rodzina Ale... Danieli, a owce, które tak pewnie obcy, dbają obcy, o ten trawnik golfowy, tak, że tak są, powiem. Są, dbają o trawnik Myślę, najlepszy że w okolic. Po tej zimie to, to zdecydowanie potrzebujemy. A czy białe wsparcia. pawie może? Nie mamy.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 Wtórka programu Studio Wiedzy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 Mamy mity soteriologiczne, gdzie zawsze mamy jakiegoś zbawcę, prawda? czy to ludzkości, czy to świata. Od razu jeśli chodzi o nową twórczość, przychodzi do głowy film i znowu saga Uniwersum Diuny, gdzie mamy pola Atrydę, który właśnie ma być zbawcą dla, dla mieszkańców planety Duna.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 No mamy chociażby archetyp wiecznego Chłopca. To jest oczywiście Piotr Śpan, prawda? E, e, znany i e, lubiany. E, mamy archetyp sieroty. No i to są wszelkiego rodzaju baśnie, prawda? od sierotki Marysi, przez kota w butach, e, tego typu opowieści. Pan e, e, też był sierotą. E, tak, tak. Ci wszyscy, którzy w gruncie rzeczy będą przechodzić pewną drogę, prawda? zaczynając od e, takiej osoby,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 Więc y, wydaje mi się, że ciągle jeszcze takie y, kino, które jest y, po pierwsze niezwykle ciekawe formalnie,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 Powtórka programu Autopromocja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 Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt na polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400. Autopromocja.